Bajki i baśnie świata Ono Wutakato Baśń indiańska W małej indiańskiej wiosce na skraju prerii żył sobie dawno, dawno temu młody, dzielny, myśliwy Ono Wutakato gdy go odumarli rodzice został sam w pustym wigwamie nie posiadał nic. Miał tylko tomahawk, mocny łuk i strzały, a także dwa psy, które mu były najwierniejszymi przyjaciółmi. Zawsze mu towarzyszyły na łowach i przynosiły ubitą zwierzynę. Pewnego razu o świcie wybrał się na polowanie. Długo chodził po prerii, lecz tego dnia szczęście łowieckie go opuściło. Już zapadał wieczór, a on jeszcze nic nie upolował. Zmęczony usiadł na pniu i dopiero wtedy zauważył, że nie ma jego ulubionych psów. Wołał, krzyczał, pochukiwał na nie, szukał ich wszędzie. Wszystko na próżno. Psy zniknęły, jakby się zapadły pod ziemię. Zagłębił się w puszczę gęstą i mroczną, ale i tam ich nie znalazł. Zapadał w jakieś trzęsawiska, ranił stopy o cierniste krzaki, przedzierał się przez splątany gąszcz zieleni, aż w końcu się wydostał na słoneczną polanę, pośrodku której rosły trzy stare, rozłożyste drzewa nad małym źródełkiem. Były to drzewa szczęścia i snu, ale on o tym nie wiedział. Dokoła panowała głucha cisza, nie poruszały się gałęzie, nie szeleściły liście, nie szemrała przejrzysta woda w źródełku, nawet ptaki siedziały na gałązkach nieruchomo i żaden głos nie wydobywał się z ich garciołków. I wtedy nagle ono to zobaczył swoje wierne psy. Leżały pod drzewami i spały. Gwizdą na nie, lecz go nie posłyszały. Zaczął je targać za uszy, ani drgnęły. Ułożył się wtedy blisko nich, bo był zmęczony całodzienną wędrówką. Było mu tak dobrze, jak nigdy dotąd. Czuł się tak lekko, jakby miał skrzydła u ramion. Już niemal zasypiał, wtem ujrzał jakiś dziwny cień, przypominający ni to ptaka, ni ważkę nadwodną, ni wielkiego moskita kołyszącego się na cienkiej gałęzi. Ktoś ten szepnął sennym głosem. Nie znasz mnie? To ja, Wink. Mówią przecież, że ludzie nie mogą widzieć ciebie na jawie. Prawdy mówią, odpowiedział Wink. Kiedy mają oczy otwarte, nie mogą mnie zobaczyć, nawet gdy fruwam tuż przy nich, bo są jeszcze na prawdziwym świecie. Ale kiedy siadam im na powiekach, Opuszczają jawę i wtedy właśnie niektórym z nich może się przydarzyć, że ujrzą mnie na własne oczy. – Jak ty teraz? – Nie rozumiem tego. – rzekł on w utakatu. Nie szkodzi – powiedział Wink. – To nie ma znaczenia, kiedyś zrozumiesz. W tej samej chwili przeobraził się dziwnie i strasznie. Stał się olbrzymim jak drzewo sekwoi. Owadzie skrzydła w oka mgnieniu mu urosły i stały się wielkie i długie jak wiosła, a głos jego rozbrzmiewał w puszczy tak potężnie, że nawet kiedy mówił szeptem, brzmiał on jak szum odległych wodospadów niegary. jakżeś nagle się zmienił, wyogromiałeś, budzisz lęk we mnie –– strwożył się ono takato. A może ty jesteś władcą życia i śmierci? – Nie zgadłeś, nie jestem władcą snu – odrzekł Wink. A potem rozwinął wielkie skrzydła, bezszelestnie jak cień opadł na ziemię i znów zaczął się zmniejszać, kurczyć, maleć, aż usiadł delikatnie na powiekach młodego myśliwca i lekko, leciutko musnął go w czoło listkiem z drzewa szczęścia i snu. – Co robisz? – zapytał ono Wutakato. Czy po to bym zasnął, dotykasz mi listkiem czoła? Nie, ty już zasnąłeś od samego mego tchnienia. Inaczej byś mnie nawet nie zauważył. Gdyż, jak ci mówiłem, człowiek, który nie śpi, nie widzi mnie wcale. Więc po co mi muskasz czoło? To dlatego, odpowiedział Wink, szeptem cichszym niż lot ważki. Aby ci się coś przyśniło we śnie. A, już mi się śni piękny sen. Poluję z ojcem i moimi psami na jaguara w prerii, powiedział ono Wutakato. Dotknij mi raz jeszcze czoła, by mi się ten sen nie prześnił. Nie, ono Wutakato, wkrótce będziesz się musiał zbudzić, gdyż mam jeszcze gdzieś indziej dziś pofrunąć. Ono to w tej samej chwili poczuł, że jakiś lekki cień opadł mu z powiek i uleciał na cichych skrzydłach gdzieś daleko. Zbudził się rześki i wypoczęty i ku jego radości psy się też zerwały i wesołym szczekaniem witały swego pana. Woda się ożywiła w strumykach, zaszemrało źródełko, drzewa zaszumiały w powiewach wiatru, a słońce opromieniło całą polankę. Ale ono takato zatęsknił za swym snem. Zamyślony przedzierał się przez puszczę, rozpamiętywał swą rozmowę z Wingiem i sam już nie wiedział, czy to mu się śniło, czy też było jawą. Wrócił do swego pustego wigwamu, a psy skacząc radośnie biegły przed nim. Po drodze upolowali wspólnie dziką świnię i mieli dużo dobrego, świeżego mięsa. Od tego dnia Ono Wutakato nie mógł zapomnieć o Wingu. Pewnego wieczora siedział przed swym wigwamem i powiedział cichutko – Przybądź do mnie, Wingu, usiądź mi na powiekach, muśnij mi czoło liściem drzewa. Ledwie wypowiedział te słowa, oczy mu się zaczęły kleić do snu. Posłyszał cichy szum skrzydeł, a potem głos swej zmarłej matki. Ono, takato, przybywam do ciebie z daleka. Wstań i pójdź za mną. Podniósł się i poszedł za matką. Ale jej twarzy nie widział, tylko postać przepasaną barwną indyjską chustą. Chusta wzdęła się na wietrze, a wtedy matka ujęła jego dłoń i razem unieśli się w powietrze. Matko, matko, wołał, to ty... Tak dawno cię nie widziałem. Dokąd mi nie wiedziesz? Nie bój się nic, synu. Niedługo dolecimy na miejsce. Cal się nie boję, kiedy jesteś przy mnie, tylko mi pęd powietrza dech zatyka. Już wkrótce będziemy u celu, odpowiedziała matka. Wznosili się coraz wyżej i wyżej, aż na koniec sfrunęli na gładką, twardą kotlinę, wyżłobioną wśród skał. – Gdzie jesteśmy? – zapytał. – Widzisz tę szczelinę w skale? Gdy się przez nią przeciśniemy, znajdziemy się w kraju księżycowego wodza. – Naprawdę będziemy w kraju księżyca? – Tak, synu, przecież tu już niebo. Z wielkim trudem zaczął ono Wutakato przeciskać się za matką przez szczelinę w skale. Kiedy się przedostali przez otwór i znaleźli się po jego drugiej stronie, ujrzeli przed sobą niezmierzoną dolinę, która jak okiem sięgnąć, cała pokryta była najpiękniejszymi, różnobarwnymi kwiatami. Na łące wiła się rzeczka pełna ryb, z cienistych zarośli rozlegały się trele ptaków. Miały one prawdziwe upierzenie i nie odlatywały, gdy się Ono Wutakato do nich zbliżał, ale śpiewały jeszcze głośniej, jeszcze piękniej. Nad brzegiem strumyka stał duży, mocny wigwam wśród zieleni. – Czyj to wigwam? – zapytał Ono Wutakato. – W tym domu właśnie mieszkam z twoim ojcem – odpowiedziała z uśmiechem matka. Jeśli ci się u nas spodoba, synu, możesz tu zamieszkać tak długo, jak tylko zechcesz. Weszli do wigwamu i tu powitał go ojciec, on wielki, dzielny wojownik, teraz starzec białowłosy, ale jeszcze krzepki. wigwamie pełno było jego dawnych tomachawków, maczuk, łuków i strzał, a na ścianach wisiały skóry dzikich zwierząt, niegdyś ubitych przez niego jaguarów i niedźwiedzi. Ojciec uradował się ogromnie na widok syna i wspólnie z nim wypalił ulubioną fajkę na powitanie. I tak żył odtąd wigwami rodziców dzielny onowu takato. Jedna tylko rzecz mąciła im spokój. Otóż onowu takato nie mógł opuszczać wigwamu od zachodu do wschodu słońca, aby nocą nie spostrzegł go wódz księżycowy, bowiem matka przywiodła go tutaj w tajemnicy przed nim, bez jego zezwolenia. Zdarzyło się pewnego wieczora, że ono Wutakato posłyszał żałosne wycie swoich wiernych psów pozostawionych na ziemi. Zapomniał o zakazie, wybiegł z Wigwamu i popędził do szczeliny w skalistym dnie nieba, skąd widać było ziemię. Wtedy to ujrzał go wódz księżycowy i rozgniewany przybył do Wigwamu jego rodziców. Czyś zapomniała, że bez mej woli nie wolno ci sprowadzać tu syna? zgromił surową matkę młodego myśliwca. Zlituj się, wodzu księżycowy, władco życia i śmierci, ale tak nam było tęskno za synem tak samotnie, że odważyłam się w końcu go tu sprowadzić. O, nie zabijaj go, panie, nie strącaj go w dół w tę przepaść. Wszak służymy ci wiernie. Mąż poluje dla ciebie, ja przędę ci najcieńsze nici. A gdy pozwolisz synowi naszemu tu pozostać, będzie Ci ujarzmiać dzikiej mustangi i obwozić Cię po niebie. Złagodniało oblicze księżycowego wodza na te słowa i zgodził się, by Ono Wutakato pozostał w jego państwie. Odtąd już nic im nie brakowało do szczęścia. Nie było tu wiatrów, ani śnieżyc, ani zbytniego żaru, ani dotkliwego chłodu. Słoneczna pogoda panowała tu cały rok. Nikt się nie musiał troskać, jak przeżyje dzień jutrzejszy, wszystkiego było w brud. Wódz księżycowy bardzo polubił Ono Wutakate i nieraz przypatrywał się, jak ujeżdża jego dziki mustangi. Pewnego dnia, gdy jak zwykle siedział pod drzewem i pykał swą fajkę, Ono Takato ośmielony jego łaskawością poprosił, by mu pozwolił towarzyszyć sobie w jego wędrówce po niebie. Dobrze, zgodził się księżycowy wódz. Jutro zabiorę cię z sobą. Będę sprawował swe rządy. Nazajutrz o zachodzie słońca wybrali się razem w drogę. Wódz księżycowy objeżdżał w wozie zaprzężonym w dzikie mustangi. Rozległe przestrzenie swego państwa. Doglądał wszystkiego, oświetlał każdą najmniejszą szczelinę swymi promieniami. Wreszcie zatrzymał się nad okrągłym jak studnia otworem, wyżłobionym w dnie nieba. Wyjął małą puszkę z fałd szaty i zaczął rozsypywać z niej duże, srebrne ziarna. Ono to pochylił się nad studnią i na jedynie gdzieś w głębi daleko, na samym dole ujrzał zieloną dolinę. Wioskę, w której się urodził, prerię, na której polował, i stoszkowate wigwamy, w których mieszkali ludzie. Tak mu dobrze znajomi i bliscy, serce zabiło mu mocniej na ten widok. Wtem Dostrzegł, jak z jednej wioski do drugiej wyruszyli uzbrojeni w tomahawki wojownicy i zaczęli się wzajemnie zabijać i ranić. Ich bojowe okrzyki jęki rannych, płacz, kobiet i dzieci dochodziły aż tutaj na niebo. Zasmucił się onowu takato. Już chciał spytać wodza księżycowego, co by to miało znaczyć, gdy ten powiedział mu surowo marszcząc brwi. Chodźmy stąd dalej. Mam dziś w nocy jeszcze wiele do zrobienia. Ruszyli dalej w obchód i zatrzymali się nad drugim, jeszcze większym otworem w dnie nieba. Spojrzał weń nie ono wutakato i zobaczył małe łódki rybackie płynące po morzu spokojnym jak jezioro. Znów sypnął wódz księżycowy garść srebrnych ziaren i oto ryknęły wichry. Morze się wzdeło spienione, olbrzymie fale zalały łodzie i wszyscy rybacy zginęli w odmętach. Znów poszli dalej, lecz Onowu Takato miał twarz bladą i drżał na całym ciele, ogarnięty lękiem. Stanęli nad trzecim otworem, przez który w dole Onowu Takato ujrzał małych chłopców, pasących stada owiec. Gdy tylko gaść ziarn księżycowych spadła z wysoka na ziemię, owce dotąd wesołe i żwawe zaczęły padać martwe na pastwisku, a pasterze porzucili swego nitwy i uderzyli w głośny płacz. Ze wsi zbiegły się kobiety i zaczęły rwać włosy z głowy i biadać nad swymi owieczkami. Powiedz wodzu, odważył się zapytać ono co to ma znaczyć? Wystarczy, że rzucisz garść ziaren, a już tam w dole na ziemi ludzie się zaczynają zabijać wzajemnie. Morza się burzą, bydło pada martwe. Tak się dzieje z mej woli. Jestem panem życia i śmierci. Z mej przyczyny wichury ryczą jak bawoły. Morza się wzdymają, gdy ja postanowię. Wybuchają między ludźmi wojny, a na ich bydło spada pomór. Wodzu księżycowy, czy musisz tak wciąż zsyłać na ziemię same nieszczęścia? Mylisz się? Nie tylko same nieszczęścia zsyłam światu i ludziom. Młodyś, to nie rozumiesz wszystkiego, odpowiedział wódz księżycowy bez gniewu. Gdyby nie moje światło, noc byłaby straszna dla ludzi, zwierząt i roślin. Na morzach zginęliby zbłąkani żeglarze i rybacy, nie mogąc zdobyć do brzegu. Nawet rybom w głębinach byłoby trudniej łowić pożywienie w ciemnościach, ale muszę sprawiedliwie rozdzielać życie i śmierć, zsyłać łaski i kary, bo taki jest porządek świata. — Czy nie ma ratunku przed złą mocą, jaką kryją ziarna, które rozsypujesz po ziemi? — zapytał trwożnie Ono Wutakato. Długo milczał wóz księżycowy, na koniec rzekł. — Wyjawia cię wielką tajemnicę, o której nie wie nikt z żywych na ziemi. Rosną na świecie trzy drzewa snu i szczęścia. Kto zerwie z nich liść, temu niegroźne będą srebrne ziarna. Ale nikt nie wie, gdzie szukać tych drzew. Po tej wędrówce z wodzem księżycowym Onowu Takato wrócił do wigwamu rodziców i rzecze. – Ojcze, matko, nie mogę tu dłużej pozostać z wami. Nie chcę służyć księżycowemu wodzowi. On zsyła nieszczęścia na ziemię. Z jego woli morza się burzą i zatapiają rybaków i żeglarzy. Na bydło pada pomór, a ludzie się wzajemnie zabijają. Pozwólcie mi wrócić na ziemię. Zwiesili głowy starze rodzice i ze smutkiem mu odpowiedzieli. Uczyń synu, jak ci serce nakazuje. Jesteś jeszcze wolny i możesz wrócić na ziemię, gdy zechcesz. My tu musimy pozostać na zawsze. Pragnę powrócić na ziemię, bo wiem teraz, jak pomóc ludziom przeciw złej mocy gwoza księżycowego. A cóż ty możesz synu przeciw jego potędze? Wiem, że rosną na świecie trzy drzewa snu i szczęścia. Odnajdę je, uszczknę ich liści i będę je rozdawał ludziom, by odtąd nie zaznali nieszczęścia. Oby ci się to udało, synu. Westchnęli rodzicem i ze smutką pożegnali onowu takatek, który w tajemnicy opuścił się na ziemię tą samą drogą, którą przybył przez szczelinę w skale. Znalazł się na tej samej polance, gdzie go kiedyś dawno nawiedził Wink. Z głośnym, radosnym ujadaniem rzuciły się ku niemu jego wierne psy i zaczęły mu się łaść do nóg i lizać mu ręce. Wrócił z nimi do swego opuszczonego wigwamu, usiadł na progu i patrząc w rozjaśnione księżyce niebo, szepnął. "Wingu, przyjdź do mnie. Usiądź mi na powiekach, jak niegdyś. Ukaż mi, gdzie rosną drzewa snu i szczęścia. Ale Wink nie pojawił się tej nocy i nie usiadł na powiekach Ono Wutakaty i nie nawiedził go nocy następnych. Mimo to Ono Wutakato nie traci nadziei, że kiedyś Wink mu się znów ukaże, usiądzie mu na powiekach jak lekki cień, Muśnie mu czoło listkiem czarodziejskim, a wtedy on odnajdzie trzy wyroczne drzewa snu i szczęścia i uwolni ludzi od złej mocy księżycowych ziaren. Koniec.